Podobnie koresponduje z tą sceną zwiastowania z Maryją. Kiedy przychodzi do niego Anioł i mówi: Będziesz miał syna, który <toddź> <pije jadę." Bo toddź> nie ja". Jan. Jakże to możliwe, bo żona, ja jestem w staro. Anioł mówi: Dla Boga wszystko jest możliwe, dlatego do czasu narodzin Twojego syna, Jana, czy zostaje odebrana mu mowa. Jakże wydawałoby się, że ten człowiek dojrzały, kapłan, zakariasz, pełniący służbę w świątyni powinien ochoczo odpowiedzieć na Słowo Boga, zaufać sobie w tym czasach, zmaga się z, z tych przykładów, drodzy panu, siostrów, bracia, można jeszcze więcej w starych w testamentów, I popatrzmy, jak wiele razy człowiek ucieka, boi się przed tym, co Bóg ma wobec niego jakiś plan, jakieś słowo, jakieś zadanie. A najświętsza Maria Panna, ale cały serce oddana Bogu i Bożej sprawie, odpowiada swoje chwile. Pewnie, że tak po ludzku pewnie odczuwa jakiś strach, ale nie lekko. Zobaczyła anioła, usłyszała, zdziwiła się, co oznaczało to pozdrowienie, bądź pozdrowiona, pełna łaski tam Anioł objawia jej misję o to, poczysz na Jezus. Będą w i przez Jego Bóg Izrael Izraelu. Maria zadaje sobie jedno pytanie. <tanie> to tam, z pojęcia, z pojęcia, <tanie> Mogłaby tak odsądnić. Zaraz, zaraz, ale jaki będzie nasz byt? Czy Panie Boże zapewnisz nam wyżywienie? Czy zapewnisz wyłony dla Twojego Syna? W jaki sposób będziemy mogli sobie z tym wszystkim poradzić? Tak może by zapytał współczesny człowiek, Jakby to brało, podjęci, z dołowami, z dołowami, z Tymczasem Maryja odpowiada nikt nie stanie. Według Słowa tego. Proste zdanie, proste fiat, jaka wielka konsekwencja przyjęcia tego, co chodzi i Ale jakże e, wielkie zaufanie i zawierzenie, że potrafię przetrwać inne ludności. I tę biedę codzienną i wcieczkę i wiele różnych innych sytuacji, aż wreszcie Towarzyszy Jezusowi w tej jego ostatniej drodze, aż po I po ludzku pewnie też tego nie można zrozumieć, ale kiedy patrzy się na to oczyma Biała, kiedy słyszy od swojego syna, oto wszystko nowe, to wie, że tak musi być, choć jej serce, jak serce matki, feka pewnie z bólu i z żalu, ale jest zadłużona i ufa Bogu. Tego nas uczy, drodzy Panu, najświętsza Maria Pana. Dopiero prawdziwa odpowiedź, szczera, moje szczere, tak, odpowiedziane Panu Bogu, daje nam prawdziwą wolność, wolność wewnętrzną, wolność ducha i daje nam prawdziwe życie, obraz prawdziwego życia, kiedy umiem odpowiadać o za nawet z tych najmniejszych spraw.